Na podłorku wyrósł nie wiadomo jak, Czego zaś zasił jakiś ptak, czy który tam tamtych Nie wiadomo, to w zagadkach chyba zadzwonił podatka, on mi powie wszystko, on mi powie wszystko, bo o krzakach on wie wszystko, o krzakach o wszystko. Przyszedł, padził, by zaradzić temu problemowi, lecz postanowił, że nic nie Sankatka nie Chyba zacła chyba po to banana. Ale Tomek, znaczy że to, Banan nie istnieje. Ale i tak po niego zacła Aaa, to w porządku, w porządku. Niech krzykło się, niech krzykło jak te